Kafę makabra. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Cafe Makabra. To już jest czwarty odcinek tutaj z Wrocławia Jacek Brzezowski. I zwłaszcza Paweł Serius. E, no witamy po, no, po przerwie. E, ja, ja może tylko. tak Techniczny. To była przerwa techniczna, która trwała chyba dwa miesiące czy trzy. Nie wiem, jakoś tak, ja, ja może pokrótce powiem, dlaczego ja jakby. Nie miałem zamiaru się dłużej tłumaczyć na stronie, ponieważ uznałem, że kiedy to będzie nagrane, to będzie nagrane. Powody były chyba trzy. Pierwszy powód to był prawdziwy, czyli techniczny. Musiałem laptopa oddać na jakieś trzy tygodnie do serwisu. Drugi powód to był straszny zapiór w pracy i ze względu na ogólną sytuację na rynku no, trzeba było spędzić kilka weekendów poza domem i, i siedzieć trochę więcej niż te 8 godzin dziennie. A trzeci powód u mnie to powiedzmy są ogólne zakręty życia, o tak to mówimy ładnie, ponieważ nie będę się na tym rozwodził, no po prostu samo po życie, życiu, po prostu chwyciło mnie i, i nie dało przeżyć, po prostu musiałem sobie odpuścić na trochę, bo nie byłem w stanie nic z tym zrobić, a na dodatek jeszcze jak być może Paweł widziałeś, zresztą że rozmawialiśmy o tym, nie grozy mi zupełnie padło i to też mi trochę podłamało. E, będę musiał coś z tym zrobić. E, no, ale dla chcącego nic trudnego, więc coś się wymyśli. Mam nadzieję, że niedługo i tchnienie grozy wróci do łask. Tak, a co u Ciebie, Pawle? Bo właściwie... No, u mnie to... No nic, no, czekałem, czekałem. Znaczy, ja się powiem, że ostatnio mnie trochę zaskoczyłeś tymi komentarzami na na stronie kafe Macabra, bo ja jakoś wcześniej nie zaglądałem tam za bardzo. Zajrzałem, dobra, jest, fajnie. Mm, y podcast ściągam przez iTunes, więc jakby nie wymaga to te mnie wchodzenia na stronę i nagle mówisz, że są jakieś komentarze do, do tych podcastów. No, jak widać są. I jak wszedłem, tam, tam jest naprawdę jakoś tak, no to nie jest jakiś tam pojedyncze, tylko tego trochę się tam no, nazbierało. Trochę jest, trochę jest. Więc troszkę jest. I... Zaskoczony, ale mile I, I też fajnie, co fajnie jest to, że wiesz, no bo to nie są te same osoby w większości, co na przykład słuchały czy słuchają Tchnienia Grozy, to też nie są same osoby, które słuchają jakichś tam podcastów na przykład, które ja tam słucham, to jest co bardziej znanych, to są, jest powiedzmy, publika zróżnicowana, a też z ciekawości po prostu przeszukałem sieć i widziałem, że też są dyskusje na temat tego podcastu w, chyba w dwóch miejscach widziałem i no, jest to, wow. jest to, znaczy dyskusję, no to może za dużo powiedziałem, po prostu gdzieś tam była wzmianka, w drugim miejscu rozmawiali o tym i, i to było zastanawiające, no bo jak zawsze przy takiej pierwszej inicjatywie, a, a szczególnie przy tak amatorskiej inicjatywie, jaką jest podcast, no ludzie mówili szczerze i, i to było fajne, fajnie przeczytać coś takiego, bo to jest taki kubeł zimnej wody na głowę. Aż no niby tak, ale te komentarze to raczej były takie pochlebne. Ludzie czekają i chcą no, no, no, no tak, no bo jeżeli ktoś komuś się nie podoba, to raczej znika, tak? I już nie będzie tego słuchał, więc... No tak, po prostu nie będzie No, no Nie <laughs> będzie tak piękne głupoty. Mam nadzieję, że... Chociaż nasze środowiska internautów są takie, że myślę, że jakby ktoś chciał napisać to by jednak napisał co o tym no, razie. A przy, przytchnieją grozę chyba tam kilka razy ktoś napisał mi może nie zawsze pochlebne słowa, ale jakby no, nie bawię się nigdy w cenzora i, i, i staram się dopuszczać wypowiedzi, o ile nie są jakieś szczególnie wulgarne ani, ani obrażające w wybitny sposób. No miejmy nadzieję, że nie będzie się pojawiało takich dużo. Czekamy na następne komentarze. Piszcie, piszcie. Dobra, no to może po trochę dłuższym wstępie niż zazwyczaj, trochę jazzu jak zawsze, to będzie kawałek An Innovation w wykonaniu Huiji Bo. Kawałek an Innovation wykonany przez Dżibo, no a teraz kilka newsów. Pierwszy będzie nie do końca związany z filmem, ale no nie mogą się powstrzymać, żeby o tym nie wspomnieć, ponieważ jest to no, bez precedensu rzecz horror w klimacie Gwiezdnych Wojen, książka, miejmy nadzieję, że kiedyś wyjdzie film na podstawie tego niejakiego Joe Schreibera za jakiś czas będzie dostępny i nazywa się Death Troopers z wyjątkowo ciekawą okładką takiego haka rzeźnickiego, na który nadziany jest hełm szturmowca Imperium. Więc jeżeli ktoś lubi horror, lubi Gwiezdne Wojny i że od czasu do czasu coś przeczytać, to być może to będzie dobry wybór. Nie wiem kiedy to będzie w Polsce, ale miejmy nadzieję, że dość niedługo. Kolejna rzecz, również niezwiązana z filmem, a z książką, to jest nowe wydanie Potempięcie gry Clive'a Barkera, które wychodzi nakładem wydawnictwa Mag, przepraszam, Pruszyński Spółka, byłem przekonany, że Barkera wydaje Mag, ale Bruszyńskiej spółka wyda na nowo po to o grę książkę, która była wydana w latach 80. I no jest jedną z pierwszych książek klewa Barkera. Ogólnie o no, walce z szatanem w karty. No, tak to można najszybciej określić. Książka nie jest wybitna, pomimo tego, co Stephen King mógł kiedyś powiedzieć o Klawie Barkerze. Ale, ale je dla wszystkich muśników klewa Barkera to będzie na pewno fajny kąsek. To teraz. No dobra, to ja filmowo na takiej stronie zwiastunyfilmowe.net znalazłem odległy dość trailer, to znaczy zapowiedź filmu, który wejdzie dopiero w lipcu. Jest to produkcja niemiecko-amerykańska horror science fiction pod tytułem Pandorum początek jest taki trochę przypominający Matrixa, ale potem tam się dzieją jakieś inne rzeczy, jakieś ludziom ręce, nogi odpadają, coś tam się dzieje. Kompletnie nic nie wiem jeszcze o tym filmie, ale wygląda dosyć fajnie. W sumie dawno nie było dobrego horroru science fiction, więc o, to mam nadzieję, że O horrorze science fiction jeszcze będziemy mówić dzisiaj w tak. No a trailer to... Ja osobiście też nie widziałem trailera, jestem bardzo ciekaw, co to może być i na pewno załączymy jak ostatnio, trailery i ogólnie rzeczy, o których mówimy, na stronie będziecie mogli sobie sami obejrzeć. Ja tutaj mam kolejne newsy na temat Clive'a Barkera, bo chyba po Nocnym Pociągu z mięsem ta postać wraca do łaski i zaczyna produkować coraz więcej. I co ciekawe Clive Barker sam określił, że Nocny Pociąg z mięsem uznał za udany i postanowił wyprodukować kolejne filmy. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakiej kolejności, ale na stronie Blood Disgusting znalazłem newsa, że trzy tytuły będą w produkcji pod nadzorem Clivea Barkera. To są angielskie tytuły, to jest Dread, Pig Blood Blues i Down Satan. Wiem, że Pig Blood Blues, czyli Blues Świńskiej Krwi, mam w którymś wydaniu książkę i to po polsku się ukazało. Pozostałe opowiadania niestety są mi nieznane, no ale widać, że Clive Barker również się zabrał i będzie po kolei produkował następną produkcje. Miejmy nadzieję, że równie udany, co nocny pociąg z mięsem. Natomiast o ile o tych wszystkich opowiadaniach, jakby to znaczy, o ile o tych adaptacjach, tych opowiadań niewiele wiadomo, o tyle strach jest dosyć ciekawy ponieważ nie ma wspólnego wiele z horrorem, a kojarzy się z motywem, który przypomina nieco piłę. Otóż jest o kobiecie, która zostaje uwięziona w wegetariańce, która jest uwięziona w pokoju z kawałkiem mięsa, którego nie chce zjeść. I zaczyna się jakaś taka dziwna gra, że im dłużej ona nie je, tym bardziej to mięso gnije i staje się to jakoś taką dziwną grą psychologiczną. Więc e, co prawda sam pomysł mówię, to jest jakby jeden z 20 motywów, które można było zobaczyć w Pile choćby, e, no ale a Clive Barker postanowił zrobić z tego cały film. E, miejmy nadzieję, że e, jak na niego przestało wyjdzie z tego coś dobrego, e, no i, i czekamy na więcej wiadomości na ten temat. Ja będę musiał to koniecznie zobaczyć, byłem 7 lat wegetarianinem, teraz jem już mięso, więc to no to coś ja dla ja mnie. Ja z jestem nadal wegetarianinem już od chyba 10, albo może trochę więcej nawet. I żyję, mam się dobrze, wbrew wszelkim pogłoskom, wegetarianie nie są zawsze chudzi jak szkapy i jestem tego żywym przykładem. O Klawie Barkerze kolejny news. To już będzie naprawdę ostatni w tym odcinku o nim. Remake Hellraiser'a. To jest naprawdę kultowy film. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest znawcą horroru, no czy może nawet nie znawcą, tylko wielkim miłośnikiem horroru. O. Czy choćby lubi oglądać horror, a nie widział Hellraiser'a, to obok koszmaru Zelizowiązów mi się wydaje, że to są takie dwa najważniejsze tytuły, które trzeba zobaczyć, aczkolwiek cała seria Hellraiser'a do chyba ósmej części no miała różne koleje, ale, ale pierwsza i druga na pewno to jest niezaprzeczalnie klasyka, którą trzeba zobaczyć. No i Clive Barker postanowił, że będzie to zrobione na nowo, aczkolwiek nie Clive Barker to będzie reżyserował osobiście I bo tutaj też jest, przeczyta... przeczytałem o tym, że był przedstawiony nowy wizerunek e, głównej postaci e, z realizera, czyli tak zwanego Pinheada. Wszyscy, którzy nie widzieli tak naprawdę być może kojarzą tą postać. To jest taki duży, łysy pan ubrany w czarną skórę, w płaszczyk i ma wszędzie powbijane gwoździe i wygląda jakby ktoś go pociął z e, matematyczną precyzją żyletką. E, no tą postać to na pewno jeżeli nawet się horroru nie widziało, to gdzieś być może ktoś widział jako, to jest całkiem znana ikona równie dobrze jak Freddy Krueger. I podobno Clive Barkerowi został zaproponowany nowy jakby design uh, Pinheada, który został zupełnie odrzucony ze względu na uh, zbyt wielki chaos w tym. Nie wiem, jak to mogło wyglądać, ponieważ uh, z tego, co wnioskowałem, to po prostu to był jakiś zupełnie pochlastany i pocięty koleś, a Clive Barker uznał, że uh, to jest, istota, która z matematyczną precyzją została po prostu w cudzysłowie zaprojektowana przez ten ból i pocięta i, i tak to naprawdę wygląda w filmie, a, a nie jak jakaś ofiara napadu z nożem i kilkoma żyletkami. Więc no, przepraszam... Ja mam nadzieję, że te filmy będą, ten film w zasadzie, bo teraz myślę od razu o Fredim Krugerze, że zrobią go już w takim jakimś nowym stylu, że to będzie dużo fajniej wszystko wyglądało, bo ja, no nie wiem, dwa tygodnie temu przypomniałem sobie i Hellraiser'a pierwszego i pierwszy koszmar z ulicy Wiązów. No i powiem Ci, że po latach to tak trochę tandyciarsko wyglądają. Po tych wszystkich efektach, które teraz można zobaczyć. tak, ale niezaprzeczalnie te filmy i tak mają ten swój urok, prawda? Który się docenia. Nie no to, to jest klasyka, no. no. to teraz ty Pawle? No dobra, to hmm, znowu dosyć odległa premiera. Na świecie w połowie maja, w Polsce dopiero w czerwcu, Horseman jeźdźcy apokalipsy. W głównej roli będzie grał Dennis Quite, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to rola Zi Chang. To jest ta chineczka znana z Hiro i z tygrysa i ukrytego smoka, do którego wrócimy jeszcze w newsach. Premiera odległa, ale film łeb już e, film ocenia. Dostał 8,5 gwiazdki na 10. E, nie wiem, czy on już jest gdzieś dostępny. To, no nie wiem, no. W razie do... może scenariusz i wiesz. Na no, podstawie scenariusza to no, takie trochę ten. Ale no, widziałem też trailer i wygląda no, bardzo obiecująco. A, szkoda, że ja nie mam Więc choćby jakichś zajawek co? nowego Horizera. No, no, ale może będą niedługo no, czekajmy, no, bądźmy wiecie, cierpliwi jest, kurczę, pewnie ledwo się przedostała jakaś wiadomość i zobaczymy ten film za 3-4 lata więc no bym uważał z tym akurat o ile zobaczymy go u nas w kinie. no tak, to też racja eee, no i teraz wiadomość y, odnosząca się do klasyki może nie tyle horroru ile, ile filmów y, z takim lekkim posmakiem horroru których tak naprawdę są komediami i który tak bardzo lubimy czasami oglądać, żeby się wyluzować, kiedy niekoniecznie leje się krew i wszystko jest na serio. Mowa o nowej części łowców duchów, ponieważ jest dosyć duża szansa, że produkcja zacznie się na jesień tego roku. To powiedział Dan Eikrod, który podobno jest zamieszany w to całe przedsięwzięcie. No zresztą kurczę, no łowcy duchów bez Dana to by było ciężko. Ja osobiście, no, no nie mogę się doczekać, to po prostu to jest taki film, taki, to, to, tak jakby ktoś zrobił powrót do przyszłości jeszcze kolejną część. To były po prostu klasyki, których się nie omijało z daleka i trzeba było obejrzeć kilka razy i dobrze pamiętać połowę gagów z tego. Więc miejmy nadzieję, że nie spiewszą sprawy z ławcami duchów i pojawi się kolejny film godzin cyklu całego. No, oby. A są jakieś terminy przybliżone? Nie, no, no tam podobno w, jest praca na sceny ruszem i na jesień właśnie tego roku, czyli tak naprawdę produkcja pewnie się zacznie na początku 2010, no chcą to zacząć robić, no czyli trzeba teraz dać jakieś 2 lata na produkcję, no czyli za 3-4 lata pewnie będzie film. No. Więc... To miejmy nadzieję, że będziemy jeszcze prowadzić to tak, zrobimy w... relację z premiery. W odcinku 70, w okolicach odcinka 70, być może będziemy mówić o łowcach duchów. Miejmy nadzieję. No i ja teraz mam dosyć ciekawy tytuł. Film się nazywa Splice. Taki... To jest bardziej film science-fiction z klimatem takiego horroru. Opowiada o dwójce naukowców w niedalekiej przyszłości, którzy postanowili połączyć DNA zwierzęcia z ludzkim. Jednym z naukowców będzie Adrian Brody. No i z tej mieszanki wychodzi coś no, takiego niepokojącego, co zaczyna rozwijać się w coś zupełnie nieprzewidywalnego i ogólnie staram się coś znaleźć więcej w sieci, ale znalazłem tylko obrazki z tego filmu, które też dam linka do tego i będziesz mogli sobie sami zobaczyć. I jakby poziom taki, na tych obrazkach tak naprawdę niewiele widać, jeśli chodzi o, o jakby o sens tego wszystkiego, no ale jest to, jest coś niepokojącego w tym, co zobaczyłem i to wygląda całkiem fajnie. To, to nie wygląda na taki film, no bo to, pierwsze, co mi się skojarzyło, to gatunek. Jak usłyszałem o tym, taki kiedyś był horror w klimacie obcych, trochę o kobiecie, która szuka sobie partnera na ziemi i z tego powstaje jakiś tam masakryczny płód ma powstać i ona jest obcym, coś tam, było coś takiego, kiedyś, nie wiem czy widziałeś Pawle nie. gatunek, nie Taka, no to był ostry klimat obcego tak naprawdę, bo wiesz, wszędzie śluz, zamienianie się w jakieś dziwne stwory i tak dalej, coś z brzucha wyskakuje. Więc to jest takie najbliższe skojarzenie, bo, bo po prostu coś, co zaczyna się rozwijać w nie tym kierunku, co trzeba. A nie, nie, przepraszam, bo to było tak, że naukowcy, naukowcy ten gatunek nowy jakoś też tam spreparowali, on im się wydostaje spod kontroli. No i, i to jest tak naprawdę chyba dosyć podobny motyw, ale jak mówię, od strony takiej estetycznej tych zdjęć, które widzę tutaj z filmu, no to wygląda dosyć ciekawie i Reżyseruje to Vincenzo Natali, który był zamieszany podobno w Cube oraz w Ginger Snaps. To są takie dwa filmy, jeszcze Cypher, które kojarzę. No miejmy nadzieję, że jeżeli zrobiła to osoba, która reżyserowała Cuba, to może być naprawdę fajny, taki stonowany klimacik niepokojącego filmu. Mm, tu mam jedną premierę e, DVD. E, niesamowite historie. E, serial telewizyjny e, z lat e, 1985-87 całość jest jakby firmowana nazwiskiem Stevena Spielberga, ale bardzo ciekawe jest to, jak się przejrzy po prostu listę reżyserów, kto tam reżyserował, no, to jest tam z takich, co tu wpadają w oczy od razu, Robert Zemeckis, Clint Eastwood, Bart Reynolds. Nie, z jakiego przekroju hmm, czasu to czy, jest? To jest z lat 85-87. Clint Eastwood? Hmm. To może być ciekawe. Tak, tak jako, jako reżyser tu jest wymieniony. Kogo tam jeszcze widziałem? No, Steven Spielberg, oczywiście, Martin Scorsese, więc to może być, no, dosyć może, ciekawe. Może to, są, nie wiem. Ja mówiąc, to jest jakaś Pomyłka może, bo to, bo to te tyle nazwisk w jednym pudełku to. To są trzy płyty i to jest serial, więc. Na trzech płytach DVD można upchnąć trochę tego, no to ja bym, wiesz... więc może to będzie ciekawe. Ja, ja myślę, że trzeba się w tym koniecznie zainteresować. Tak, ja pamiętam, ja widziałem kiedyś jakieś niesamowite historie według Stevena Spielberga i to były naprawdę naprawdę fajne historie, o, między innymi o mumii, która ucieka z planu filmowego, czy tam trafia na plan filmowy, jest był taki motyw, to już bardzo dawno temu to oglądałem, też motyw o... o nauczycielu, którego uczeń pozbawił przez przypadek głowy chyba, czy coś takiego. To były naprawdę takie, takie groteskowe zupełnie opowiadania, które bardzo przyjemnie się oglądało. No właśnie, bo tu widzę, że czas trwania to jest 30 minut, więc to są krótkie filmy. No i to było jakieś takie trzy opowiadania właśnie na jeden taki film, więc no to, to jest akurat całkiem chyba dobra pozycja, jeżeli ktoś chce się zainteresować czymś takim. No i już pod koniec marca płyty będą w sprzedaży. No to kto wie, kto wie, może będziemy o tym mówić tutaj. No dobra, to ja właściwie już więcej wiadomości nie mam. To ja mogę dorzucić jeszcze, jeszcze no, dwie. No, dobra. To daj mi dżingla. Masz dżingla. Dżingiel obowiązkowy. <głos> Wchodzi do kin na świecie. Znaczy, w zasadzie już przed, premiera odbyła się kilka dni temu. The Last House on the Left to jest remake debiutu Wesa Cravena. Zresztą w tej chwili też zajął się produkcją tego filmu. Tu jest taka ciekawostka. To był film z 1972 roku i w wielu krajach nie został wyświetlony ze względu na bardzo brutalne sceny. Tak, ja wiem sceny. dlaczego nie został wyświetlony. Znaczy ja jak no Tam, tam miałem jest jakaś, okazję taka akcja, że tam jakieś dziewczyny złapała jakaś banda, tam torturowali, gwałcili, w ogóle jakieś straszne rzeczy. No, i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w tej chwili. Przy czym nie znalazłem informacji o premierze no, polskiej. Nawet nie ułóżmy się. Może na świecie już jest nie w kinach. Ja, ja pani to miał, ja widziałem ten film. A przynajmniej w kawałkach, bo, bo to na pewno nie był najlepszy film Craven, I. No, to był jego debiut, no. No. No jakby sam motyw tego, to kojarzy mi się, ja swojego czasu się interesowałem właśnie tym takim kinem Grozy z lat 70., początku 80. -tych. I takie naprawdę pokręcone rzeczy, to właśnie druga połowa lat 70., to znalazłem masę dziwnych tytułów, które były no, od strony takiej fabularnej często no, dziwne, a od strony estetycznej zupełnie absurdalne i te filmy wywoływały dosyć dużo od razy, nawet po tylu latach one były, no coś było z nimi nie tak i podejrzewam, że to jest właśnie jeden z tego typu filmów, podczas gdy na szczęście Wes Craven jakoś z tego wybrnął i, i zaczął robić trochę, no może ciekawsze, to nie wiem, no ale, ale inne rzeczy i jakoś mu to poszło. No to ciekawe, czy się teraz przyczynił do, do poprawienia ja tego obrazu. Ja nie widziałem nigdy, bo chwilę, bo Wzgórza mają oczy przejść co prawda? Ja nie widziałem tego oryginału, ale no, ta nowa wersja, no, to gdyby Rob Zombie się za to zabrał, to w ogóle by była już masakra. Bo ja ostatnio miałem okazję oglądać nowe Halloween według Roba Zębiego i, i to, to, to było słabe, ale, ale Dom Tysiąca Ciał to była ciężka sprawa, więc akurat Rombo z zombie mógłby się zabrać na przykład też za ostatni dom po lewej stronie no cóż miejmy nadzieję, że chociaż na DVD będzie u nas dostępne wysyłkowo no i taką perełkę na dzisiaj zostawiłem sobie film który prawdopodobnie pojawi się u nas w kinach we wrześniu dopiero E, tak jak już wspominałem, że nawiążemy dzisiaj jeszcze do przyczajonego tygrysa Ukrotego Smoka i Hiro. E, ci sami producenci zabrali się za e, filmową wersję e, japońskiej anime e, Blood The Last Vampire. Mm. było. E, znalazłem tego newsa kil kilkanaście minut temu i naprawdę ciarki mi chodzą ciągle po plecach wygląda rewelacyjnie no chyba, że ktoś nie lubi no, tak zwanych latających dywanów rodem z Hongkongu no tak, ale ja na przykład ale... ja, ja, ja nie jestem miłośnikiem anime wielkim przynajmniej, ja mam kilka swoich ty... ja anime ja też dwa tytuły nie, nie krzyż... i widziałem tą wersję anime hmm? plot. <śmiech> i, i to mnie nie, nie ruszyło zupełnie ja, ja mam jakby dwa tytuły na krzyż ulubione chyba znaczy może trzy Ghost in the Shell obie części i Akira a tak poza tym, no to ja mam to tak różnie, bo to no wiadomo jak z tym jest trzeba trochę poszukać, żeby trafić na dobry taki klimatyczny film. A no też trzeba się trochę, trochę w to gryźć i, i jakby ta konwencja nie zawsze jest udana, a z kolei właśnie Blad, z tego co pamiętam, Blad był dosyć krótkim filmem, bo to chyba pół godziny trwał, z tego co pamiętam. Wiesz co, nie pamiętam, bo on mi jakoś specjalnie w pamięć nie zapadł. Znaczy w pamięć zapadła mi jedynie okładka, bo, bo wyglądała fajnie. Ale tutaj jakby w tej wersji filmowej sama historia nie bardzo mnie interesuje, bardziej mnie interesuje obraz. To jak to wszystko jest zmontowane, no, no jeżeli wzięli się za to ludzie, od przyczajnego i od Hiro, no to jest naprawdę super nakręcony film, kolorowy, on no może nie mieć sensu, no, ale, ale na pewno będzie się to bardzo przyjemnie to oglądało. Tam chyba chodziło o to, że była, właśnie nie pamiętam, czy, ona, czy to była mała dziewczynka, która była uczennicą, czy to była dziewczyna, która udawała uczennicę i... Ona walczyła, ona była łowczynią wampirów. Znaczy, no tak, to jest jakaś tam 16 tak no i była. Akcja... Ale no, ona była ostatnio wampirem zdaje się, która no takie trochę trochę blade tylko w kobiecym wykonaniu. Ale i, było całkiem i to całkiem fajna konwencja, bo wieczy, pamiętam, prawo. że w jakimś obozie chyba amerykańskim wojskowym, gdzie ona niby do szkoły chodziła, tam się pojawia wampir i ona tam z nim walczy. Nie pamiętam, czy to było na lądzie czy tak, na wodzie, tak, ale, ale, ale to był ten klimat i on był taki zupełnie jakby nic gruch, ni z pietruchy, bo tam ani e, tam, no, tam nie było czegoś, na co ja bym się nastawiał, czyli właściwie żadnych duchów, takich klimatów, tylko na pieszanie się mieczem gdzieś właśnie po, właśnie, po składach z bronią. I z, ja, ja mam taką impresję tego z dawnych lat, bo to widziałem już chyba nie, jakieś 6-7 lat temu. No tak to wyglądało, ale to takie siekanie mieczem, jak jest dobrze nakręcone, to, to ja, ja po prostu czekam na to, już, już teraz bardzo czekam na to. No, no to właściwie by było na tyle, już jesteśmy po pół godziny nagrania, więc y, chyba znowu wyjdzie nam niekrótki odcinek, no ale miejmy nadzieję, że nikt nie będzie miał o to pretensji A teraz, żeby się lekko wyluzować. I posłuchać trochę muzyki i to proponuję kawałek "I" w wykonaniu Jason Steel Ensemble. Kawałek I w wykonaniu Jason Steel Assemble, a my dzisiaj będziemy mówić o chińsko-konkońskiej produkcji pod tytułem Oko braci Pang. No, to jest tytuł, który ogólnie powinien się obić Wam o uszy albo rzucić Wam na oczy. To był f... tak, Chodzi tak, oczy. to był film, który. Był remake z, w ogóle z Jessica Albą e, swojego czasu w kinach i mogliście być może to kojarzyć, ponieważ to oryginalna wersja oka to chyba znali tylko ci, którzy się interesowali po prostu e, azjatyckim filmem Grozy, e, a ja się do takich osób e, chyba kiedyś tylko zaliczałem, bo, bo ostatnio niewiele tego klimatu oglądałem e, zaraz po tym jak zobaczyłem po raz pierwszy Ring i, I OKO było jednym z tych kolejnych filmów właśnie, które widziałem w tamtych czasach. OKO opowiada ogólnie o dziewczynie, która jest ślepa prawie od urodzenia i ma szansę na przeszczep soczewek. Czy, czy, czy... Czego tam, czy co oni tam przeszczepiali, bo właściwie nie jestem specem, jeśli chodzi o... No, po, pojmijmy technikę, jak to robili. No, w każdym razie tak, dostałem nowe, nowe patrzałki. E, i, I się okazuje, że oczywiście coś jest nie halo z tym wszystkim. E, czyli zaczyna widzieć dziwne rzeczy. Okazuje się, że zaczyna widzieć, no, jak to bywa w takich historiach, duchy duchy różnych osób, które wokół niej umierają, no i przy okazji też widzi, zaczyna się taka akcja, że ona widzi rzeczy, które nie do końca powinna widzieć, czyli nie widzi, na przykład zaczyna się pokój zmieniać w inny pokój, i jest coś takiego, jak jakieś ma zachwianie pewności siebie, jeśli chodzi o swój nowy wzrok, ponieważ okazuje się, że widzi rzeczy i osoby, których w ogóle nie chce widzieć. No i, i tak to wygląda. To właściwie, jeżeli powiedzieć tylko, że to jest film o osobie, która miała przeszczep oczu i, i widzi duchy, to właściwie to jest całe podsumowanie filmu, jakie można powiedzieć. Każdy kolejne wgłębianie się w to. Będzie tak naprawdę wyjaśnienie, o co w tym wszystkim chodzi, a, a, a bardzo łatwo się domyślić, o co może chodzić w filmie, gdzie ktoś dostaje czyjeś oczy, tak. To naprawdę nie trzeba być wielkim bystrzakiem, jeśli o to chodzi. I pamiętam, jak właśnie kilka, już, już sporo lat temu widziałem ten film. Bardzo mi się spodobał, między innymi dlatego byłem jakby za tym, żeby o tym filmie mówić. Po tych iluś latach, obejrzałem to jeszcze raz, i stwierdziłem, że ten film podoba mi się mniej. Pomimo, że oglądam od czasu do czasu azjatyckie horrory i, i, i lubię ten klimat, ten film wydał mi się no, dosyć no, nieprzekonujący I to było dla mnie straszne zaskoczenie. I zacząłem się zastanawiać w ogóle jakby dlaczego. I, i, I po prostu się zorientowałem, że chyba za dużo oglądałem tych amerykańskich produkcji w ostatnich czasach i za, i za dużo przede wszystkim widziałem już azjatyckich horrorów, żeby coś mi zaskoczyło i, i żebym się tak łatwo wkręcił w tak prosty klimat, naprawdę. Bo y, trzeba powiedzieć, że według mnie ten film y, nie jest takim horrorem w rozumieniu amerykańskim. Jest to po prostu y, trochę taka opowieść o duchach na sterydach w takim wykonaniu... Y, y, tak ja to po prostu postrzegam, że to jest po prostu y, to jest opowiadanie o jakimś nieszczęśliwym życiu kogoś y, z jakimś tam morałem z jakimś przekazem i to wszystko jest oplecione w jakiś taki chiński, czy ogólnie azjatycki nastrój właśnie opowiadania o duchach, jako o... nie o... tak jak w amerykańskim na przykład często kinie jest zrobione jako o jakiejś takiej mega mrocznej stronie, która chce zawsze zjeść naszych bohaterów, tylko bardziej o, o jako części życia, o jakimś odbiciu takim naszego życia, które gdzieś tam istnieje razem z nami, no tylko w tym przypadku nie jest może to odbicie zbyt wesołe i, i zbyt pozytywne. A, ale to się trzyma jakby kupy w takim sensie według mnie, że to jest spójne, jeśli pomyśleć i jeżeli trochę się zainteresować. Kulturą yy, japońską, y, czy znaczy japońską, zagadnę. Chińską, tak, no, ale, ale w, te, w tamtych rejonach. Wschodnią, wschodnią. tak, no, bo, bo, bo nie ukrywajmy, że jakby to jest zupełnie inne postrzeganie yy, pewnych zasadniczych spraw, jeśli chodzi o życie, o sprawy paranormalne, o, o, o wierzenia itd. i tak dalej. I właśnie z tego to wynika. Yy, i, no i, i tak ja to postrzegam, właśnie. Nie wiem, nie wiem jakie Ty miałeś. Właśnie, Wnioski po obejrzeniu tego. I co ty o tym sądzisz? Znaczy, co, ja, ja najpierw widziałem tą wersję amerykańską. No, dopiero teraz niedawno zobaczyłem tą, tą wersję chińską. I no, ta wersja amerykańska jest wyprana właśnie z takich rzeczy wierzeniowych, powiedzmy. I też się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo jest w tej wersji chińskiej motyw z babcią, która tam niby wie o co hmm. chodzi, jakieś tam rytuały odprawiają pojawia się jakiś gościu, który jest y, jakimś buddyjskim egzorcystą czy kimś takim. Tylko y, właśnie się zastanawiałem, czy Amerykanie zrezygnowali z tego, bo to jest coś tam związane z wiarą, y, y, ale później y, po jakby do przeanalizowaniu tego, tego wątku jakby z tą babcią i tym, tym egzorcystą, ten wątek gdzieś zniknął. Tak naprawdę ta, ta babcia wie, co się dzieje, ale nic nie tłumaczy tej, tej swojej wnuczce, żeby jej pomóc jakoś. Tam niby próbują uwolnić ducha tam jednego chłopca, i też nie wiadomo, czy im się udało, czy im się nie udało, tak jakoś... No ale to właśnie, wiesz... Po, po zastanowieniu wydaje mi się, że ten, ten azjatycki był trochę niedorobiony. Tak, no to jest prawda. Mimo, że to wszystkich tam... yy, ale, ale jak mówiłeś yy... o tych kwestiach takich wierzeniowych, przepraszam, że ci tak przerywam, yy, ale yy, to, to jest taka kwestia, że to jest po prostu element zbędny w, w amerykańskim filmie jakby w tego typu filmie. No w amerykańskim jakby, tak. Bo nie, bo nie bo jakby ale, ale to, to, to byłby bardzo fajny motyw. To byłby fajny motyw, gdyby go pociągnąć jakby do końca w, tym, w tej wersji chińskiej. Ale ten motyw tam mhm. zniknął. Po prostu tak jakby coś się zaczęło i nie było dokończenia tego. To wszystko to gdzieś się rozmyło niby w tle. No i może to właśnie było to, bo ja wiem, no... Jakby to był jakiś motyw dorobiony, może by to Amerykanie jednak wcisnęli do tej swojej wersji. No, Amerykanie, no być może to było. być może oni doszli do tego, do czego ty doszedłeś też, nie? Że to po prostu było niedorobione i to jest wątek, który zaczyna się rozdwajać w pewnym momencie i prowadzenie naraz dwóch wątków w tak prostej historii mimo wszystko nie ma większego sensu. A, a, a, aha, no bo, bo, bo już jakby zaczynamy mówić, porównywać te dwa filmy, to yy... To rzeczywiście, mówmy o obu naraz. Amerykańska wersja jest jakby lepiej zrobiona technicznie, ale pozbawiona jest tej takiej, takiej bajki, tak naprawdę. Takiej, takiej... No, wiesz co, nie, z tym technicznym bym się z tobą chyba nie zgodził. Akurat ten film technicznie był, jeżeli chodzi o amerykańskie filmy, zrobiony przeciętnie. No, być może to, a ogólnie techniki, tak. Te wszystkie mhm. efekty. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to, jak był zrobiony ten zamieniający się pokój, o No to już mówiłeś, prawie też w amerykańskiej wersji, wersji... Tej chińskiej. Hmm. Według mnie dużo lepiej to było zrobione w tej wersji chińskiej. To zrobiło na mnie dużo większe wrażenie. To płynniej wszystko przechodziło. Ten cień krzesła takiego bujającego się. Tego mi zabrakło w amerykańskiej. No, ziesz, to jakby wersja amerykańska dla mnie od technicznej takiej... Yy... Chyba, chyba, o zdjęcia chodzi głównie i też po części o muzykę, ponieważ muzyka w wersji chińskiej była dla mnie przerażająca, w takim negatywnym sensie zupełnie. Podczas gdy amerykańska wersja no, miała ten taki, no, taką no, zwykłą muzykę do groźnych filmów, tak? to nie było nic wybitnego i od, jak mówiłem od strony takiej filmowej było moim zdaniem to fajnie przedstawione w przeciwieństwie do tej chińskiej wersji ale, ale już jestem przyzwy, przyzwyczajony do, do tej konwencji tych chińskich, i japońskich, azjatyckich ogólnych horrorów, że jakby ja, ja jestem nastawiony na coś takiego i, i jeżeli widzę tylko coś lepszego to, to jest fajnie, a ogólnie nawet to przeciętne azjatyckie filmy można obejrzeć, jeżeli tylko ta historia jakoś trzyma kupę. Natomiast e, gra aktorów w wersji amerykańskiej i ogólnie jakieś takie banalizowanie e, czasami dialogów i, i tych postaci no po prostu doprowadzało mnie do szału. E, tam jest na samym początku scena, jak e, właśnie główna bohaterka w wersji amerykańskiej idzie e, z tą laską, oczywiście ciemne okulary i tak dalej, uśmiechnięta przez tłum ludzi e, i Staje na przejściu dla pieszych i tam jest taka scena, że gdzieś za nią widać takiego kolesia na skrolce, który jedzie. I oczywiście, co się dzieje? Ona zatrzymuje go ręką e, tak, że on nie wpada pod autobus, który mija ich. Więc to jest jakby... I ona, i ona rzuca jakiś no tak, taki komentarz taki do tego, że, że coś tam nie muszę mieć oczu, by widzieć, czy, czy równie coś naiwnego. I to po prostu już jakieś... To zobaczyłem, a to jest po pierwszych kilku minutach filmu. Jak to zobaczyłem, to no... No to jest praktycznie pierwsza Tak, scenę, Tak, to jest, to, to, to jest, jeżeli nie piesza, to zaraz na, na samym początku. I, no. I po prostu pomyślałem sobie... Pierwsza rzecz, jaką pomyślałem, to jak taka kobieta y, zdołała zatrzymać kolesia pędzącego do skorolce? Jakby jedną ręką. I bez jakby wysiłku Wiesz, żadnego. <laughs> Oglądałeś ślepą furię? No ślepi potrafią, no. No więc jakby... I tak naprawdę to jest jakby takim podsumowaniem tego filmu, tak? że, że ta amerykańska wersja, i ona nawet nie jest straszniejsza moim zdaniem. Ona ma takie, y, kilka takich motywów, które tak naprawdę te straszniejsze rzeczy były adaptacją tego, co było w chińskiej w taki dosyć bezpośredni sposób. I... Znaczy o tej chińskiej wersji, to ja myślę, że jak jeszcze mówiliśmy o jakości, to trzeba było tam rozróżnić dwie różne jakości, no jakby to, co tam były jakieś tam normalne rozmowy prowadzone, jadą, idą, gadają, no to było takie no, słabe. Tam fajnie zrobili tylko te fragmenty grozy, tak, jak coś się działo. To było zrobiono zupełnie no techniką Cena... i to się wyraźnie odróżniało. Stąd pewnie zauważyłem, że te efekty były no, dosyć hmm. fajne. Scena no. na przykład w... no, tutaj... są takie dwie sceny, które zrobiły na mnie wrażenie. Jedna to jest taka pierwsza, jedna z pierwszych scen, pierwsza scena, w której widzi ona duchy właśnie w szpitalu. Która po prostu, jakby nie będę mówił dokładnie, jak to wyglądało, ale no, mieciarki po plecach przeszły. Nawet, że widziałem to drugi raz. Mówisz o tej scenie z tą, z tą tak, babcią? Tak, po prostu, jakby scena, połowa sukcesu tej sceny to był dźwięk. Po prostu, to jaki tam był dźwięk, to uh, naprawdę było dobre. A druga scena to jest scena w windzie. Eee, i po prostu scena w Indzie była no tak naprawdę w amerykańskiej wersji co do Joty zrobiona tak samo eee, a mimo wszystko tak, tak, by, by tak, a mimo zrobione. wszystko ta azjatycka wersja była moim zdaniem przynajmniej tej sceny nie, była lepsza jak mówię i to są jakby jeżeli, jeżeli ktoś jakby nie jest wkręcony w takie azjatyckie filmy to być może ciężej przyjmie oko chińskie niż amerykańskie. Jeżeli komuś to zupełnie zwisa, to najprawdopodobniej amerykańska wersja będzie lepsza dla tej osoby, ale no nie ma co ukrywać, że jest jakiś czar w tej chińskiej i go brakuje w amerykańskiej. Taka jest prawda według mnie no wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę, żeby docenić jeden czy drugi film, to trzeba obejrzeć oba. no tak, tylko wiesz, to co, to co ja chyba już kiedyś powiedziałem, nie, nie wiem czy rozmawialiśmy o tym, ale to już wielu osobom powiedziałem, że na przykład takim ciekawym przykładem jest Ring. Ja na przykład pytam się czasami o ludzi właśnie, to jeszcze jak pojawiła się ta amerykańska wersja i wszyscy tak mówili, że to jest super i tak dalej. I, i rozmawiałem też o tej wersji oryginalnej i pytanie się ludzi zawsze którą wersję filmu lubią, tak? I dosyć często pada odpowiedź, że amerykańska bo jest straszniejsza, a mi się zawsze wydawało, że, że ta azjatycka jest o wiele lepsza, bo, bo tak jak w przypadku właśnie Oka, tak Ring miał tą, taką mitologię całą ze sobą, którą było czuć na każdym kroku, a, a tego wersji amerykańskiej... Akurat w przypadku Ringu to amerykańska wersja moim zdaniem też była fajna w przeciwieństwie do amerykańskiego oka, ale, ale to, to jakby ta mitologia w amerykańskiej wersji Ringa była zupełnie inna, ona na czymś zupełnie innym moim zdaniem polegała, nie na, nie na tych rzeczach, które... One, ona bazowała po prostu na strachu, podczas gdy w azjatyckiej wersji ona bazowała na pewnych przesądach, wierzeniach, które są tam w jakiś sposób jakby wytłumaczalne, tak, i, i wiadomo o co chodzi, dlaczego i, i tak dalej. I, no i, i chodziło o to, że ludzie lubili bardziej wersję tą, którą pierwszą zobaczyli czyli jeżeli ktoś widział azjatycką wersję no to mu się podobała azjatycka jeżeli ktoś amerykańską, no to amerykańska pomimo, że widzieli obie bo przeważnie tak się pytałem I, i możesz to sprawdzić Pawle i pytać się go, kogoś, kto widział te dwa filmy e, i na A? dziewięć przypadków na 10 jest tak jak mówię e, nie wiem, to, znaczy, to nie, nie, czy wynika to z tego, że, że ludzie już znają fabułę, scenariusz, klimat i tak dalej, ale widziałem oba filmy i doceniam, doceniam oba równie bardzo, aczkolwiek wydaje mi się, że jakby sensowniejsza jest ta wersja azjatycka. I... No ja tutaj też bym obstawiał zdecydowanie to azjatycką, mimo że pierwszą widziałem amerykańską. Widziałem najpierw amerykańską, potem chińską i potem jeszcze raz sobie przypomniałem amerykańską. Ale, ale na przykład ja ten, przed, no, przed ja, ja widziałem tą azjatycką kiedyś, teraz jeszcze raz, no i później tą amerykańską, no i, i azjatycka mimo wszystko mi się bardziej podoba, ale no tutaj jakby już podałem powody, dlaczego? Tak, ale, ale wracając do Ringu, dlaczego mówię o Ringu? Bo Ringu tym pierwszym filmem taką komercyjną, które zaczęło to całą falę tych amerykańskich adaptacji azjatyckich horrorów. I Ringo to był fajny, że on, on był adaptacją pomysłu z filmu, podczas gdy Oko jest tak naprawdę takim dosłownym dosyć remakiem. To znaczy on jest adaptowany na grunt ten amerykański, ale bardzo dużo scen jest no, takich samych. One się nie, niewiele różnią. Choćby właśnie ta wspomniana scena w Windzie. No chociażby wspomniana znaczy. scena w Windzie, która jest identyczna. Ja, ja, ja, z... ja nie wiem, czy, czy to jest jakby kwestia jakiegoś ograniczenia, czy to jest kwestia, być może wręcz przeciwnie, jakiegoś hołdu dla twórców, żeby zachować właśnie tą, tą scenę, bo to być może o to chodzi. Ja nie wiem, ale, ale na przykład jak sobie przypomnę trailer do filmu amerykańskiej wersji REC, czyli to jest Quarantine chyba się nazywa, no to ja byłem przerażony, bo ten film, bo sam trailer nawet wyglądał tak samo. Więc to jest dosyć dziwne. I, i dlatego też mnie oko trochę tak zmęczyło, bo no bo tam, tam było wiadomo, co będzie chodzić. Wiadomo, że jeżeli tu była taka scena, to tam będzie taka. No tam kilka rzeczy się różniło, rzeczywiście były jakieś takie próby wtrącenia kilku rzeczy, no ale chyba skasowali nie to, co trzeba, a dorzucili też tego, co nie trzeba. Bogu dzięki nie było w wersji amerykańskiej sceny miłosnej, bo się obawiałem, że, też, że tak może no tak, być. Ale za to był happy end. No, no właściwie no happy end. Dlaczego, dlaczego zabrakło? No wiesz, no trudno to nazwać happy endem no. i nie mówmy o tym, bo to jest taki dosyć kontrowersyjny happy end, no ale rzeczywiście. Nie, ale ja mówię jakby nie, nie o samym już stricte zakończeniu, tylko w ostatniej scenie jest jedna zasadnicza różnica coś, co bohaterce udało się w wersji chińskiej... Nie, udało się w amerykańskiej, a nie udało się w wersji chińskiej. No, no tak, tak, to prawda, ale, ale oba filmy kończą się dosyć pozytywnie mimo wszystko. Nie? Jakby ten taki wydźwięk ostatniej no tak, sceny jest taki dosyć yy, lekki chciałem teraz coś powiedzieć, ale nie, nie może nie za dużo zdradził nie, nie, nie zdradzajmy nie, to naprawdę nie jest film, który warto zdradzać tak, moim zdaniem jakby nie, trzeba go po prostu obejrzeć i najlepiej obejrzeć obie wersje Bym, jeszcze, ja, ja jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. Nie wiem, czy Pawle, jeszcze jesteś w stanie słuchać tego, co ja ten powiem na ten temat. Nie, nie, no śmiało, może jeszcze coś wtrącę. Dla mnie dosyć absurdalną postacią w azjatyckiej wersji oka była, była postać lekarza, który, psychoterapeuty, który się zajmuje właśnie główną bohaterką i pomaga jej jakby żyć na nowo ze wzrokiem i tam tłumaczy to wszystko. I w obu wersjach postać tego lekarza to jest jakiś taki niedorobiony cieć, który, to jest takie wrażenie, który zupełnie nie wie, o co chodzi, który zupełnie sobie nie radzi z tym wszystkim. Ja ostatnio oglądałem też właśnie kilka odcinków z serii Halloween, chyba z pięciu udało mi się obejrzeć. I tam też jest postać właśnie takiego lekarza, takiego psychiatry, któremu, znaczy akurat to jest chyba psychoterapeuta, a tam jest psychiatra, któremu nic nie idzie z tym pacjentem właśnie z tym Michaelem Myersem w Halloween. I to jest jakby chyba taka sama sytuacja, kiedy ten lekarz po prostu. Ja, ja nie wiem, ja się nie znam, ja oczywiście nie mam żadnych postaw takich naukowych czy, czy nawet nawet nie znam za dużo ludzi, którzy są na tego typu kierunkach. Ale no jako zwykły, taki patrzący człowiek, który potrafi oceniać to, co widzi, no to, to było naprawdę, ta postać była tak absurdalna i komiczna. Szczególnie w tej chińskiej wersji, kiedy ktoś wygląda, jakby miał 18 lat. Naprawdę, albo nawet... Tak, jeszcze chodzi do wujka tak, i prosi tak, o pomoc. Tak, tak, ale naprawdę, ja później zobaczyłem... Zobacz sobie później, jak wygląda ten aktor. Ja byłem strasznie zdziwiony. On po prostu w tym filmie wygląda jak dziecko. Dosłownie jak dziecko, jakby miał 17-18 lat a widziałem później zdjęcie jego jako aktora, no to co takie plus 10 lat, nie? pomimo, że zdjęcie było też w, w tamtym okresie robione, więc jakby dwie zupełnie różne postacie i nie wiem, ja, ja wiem, że Chińczycy i ogólnie Azjaci wyglądają młodziej e, niż, niż Europejczycy, no ale no, to było dosyć dziwne. E, ogólnie też właśnie taka rzecz, która mi się przypomniała na temat tego filmu, to fakt, że... Znaczy ona była, wiesz, reklamowana jako film, który jest na, na faktach, tak? I ja oglądałem jakieś tam wywiady właśnie na temat tego filmu z twórcami i te fakty ograniczały się do tego, że rzeczywiście jakby sam, sam sens filmu jest dosyć podobny, tylko rozbudowany o te duchy. Jakby sam początek i koniec jest... Ha może koniec nie, bo, bo zaraz zrozumiesz, o co chodzi, ale, ale ogólnie wydźwięk jest dosyć podobny, Ponieważ historia jest bazowana na historii dziewczyny, która też miała przeszczep właśnie oczu i ona po dwóch tygodniach popełniła samobójstwo i to była bardzo podobna właśnie historia, że na kiedyś straciła wzrok, była ślepa, odzyskała wzrok i po prostu nie mogła sobie poradzić z tym. I nie wiadomo, wiesz, no tutaj oczywiście chcieliby wszyscy mówić, że to duch i tak dalej, ale a no, to pewnie chodzi o jakiś brak przystosowania się do tej rzeczywistości i, i to... Że po prostu nie poradziła sobie ze tak, zwyczajnym tak, i jest, życiem. I to jest moim zdaniem bardzo fajnie przedstawione w tym filmie, bo tutaj bo w filmie też jest ten wątek takiego e, takiego życia na nowo, tak, że ona dostaje ten wzrok i tam jest ten motyw, że ona gra na skrzypcach w tej chińskiej wersji. E, i i tam w tej amerykańskiej... Znaczy ona wobec dwóch gra na skrzymsach, ale tak, jest jedna właśnie, różnica. Tak, jest zasadnicza różnica. No i powiedz o tej różnicy, bo to jest... Hmm. Bo w chińskiej wersji ona gra w zespole dla niewidomych, a w amerykańskiej gra w normalnym zespole. I jakby po odzyskaniu wzroku ona w amerykańskiej wersji jest nadal promowana, a z chińskiej została wyrzucona bo tam nie ma miejsca niestety dla osób, które no właśnie, widzą. I to, i to jest, i to jest I... moim zdaniem dosyć istotna różnica, taka. Znaczy istotna, to jest taka mała rzecz, która diametralnie różni te filmy od strony takiego klimatu i też sensu, prawda, bo, bo to ewidentnie pokazuje... Znaczy no strasznie spłóciła tak, tą no, amerykańską wersję. To, bo, bo, bo to jest coś takiego, że ta no... wersja jakby pokazuje nie tylko tą historię o duchach właśnie, o której mówiliśmy, ale, ale też historię osoby, która jakby, której jest przywrócony wzrok tak i to jest ten taki cały jej dramat pokazany. I ten dramat też jest w jakiś sposób pokazywany w amerykańskiej wersji, ale, ale, ale właśnie to taka... To, że ona istniała w jakiejś komunie i z której jest wykluczona tylko dlatego, że odzyskała ten wzrok, to no, mi się wydaje, że to jest chyba dosyć miażdżące dla takiej osoby, prawda? że ona nie może już robić tego, co lubi, tylko dlatego, że wyzdrowiała w jakiś sposób. Tak, zresztą Chińczycy spróbowali to jeszcze podkreślić. Tam mówią, w trakcie jak ją wyrzucają, o tym, że mają zagrać razem z Vanessa May. To dla nich jest coś wielkiego i, i jakby ona zostaje pozbawiona tej szansy. No jakby U nas tam May, no dobra, miała tam jakiś przebój. Zdaje się, że tam królowała dłużej, a może ciągle króluje, kto wie. I, I, no, w, tak trochę. Amerykanie znowu chcieli chyba pokazać, że wszystko jest fajne i wszystko się udaje i życie jest piękne. No. Ale może oni potrzebują takich filmów. No, a tutaj? Hm. Zresztą teraz to my wszyscy potrzebujemy takich filmów przy, przy okazji kryzysu, ale. No właśnie, właśnie o to chodzi, że, że tutaj jednak przydałoby się więcej pozytywnych rzeczy. No, ale nie, i właśnie to jest taka <śmiech> paradoksalnie właśnie dopiero mówiąc o tym, jakby zdając sobie sprawę, o czym są te filmy, bo prawda jest taka, że film właśnie ten chiński, no jest o, o problemach w życiu z dodatkiem duchów, a w wersji amerykańskiej jest jakby na odwrót że to jest horror, do którego, żeby on był bardziej jakby taki wiarygodny i bliski człowiekowi, dodano ten element właśnie osoby, która ma problem z dojściem do siebie po operacji, pomimo że to jest jakby... No, ale też sprowadzają to w sumie do tych no, duchów. Tak, no. No. Znaczy, to, to znaczy, że duchowo w filmach się pojawiają, nie, nie ma co ukrywać tego, ale, ale... jak no? mówimy, to jest... Ale też był inny charakter tych duchów, nie wiem czy zauważyłeś znaczy w jakim sensie, bo, bo to można... Ja to teraz się zastanawiam właśnie, bo, bo nie do końca to, pamiętam. Ty, ty, ty, w którymś tak, tak. z nich te duchy były straszne, miały zęby, krzyczały tak, tak, w ogóle. Na jest... a, a w drugim z kolei były takie, no po prostu przewodnicy aha, na drugi świat. Aha. Tak, rzeczywiście, to w amerykańskiej wersji tam były bardziej takie straszydła, nie? Takie, takie rzeczy, które wyskakują i przewracają znaczy... i robią ła. No już teraz mi się pomieszało, już nie wiedziałem w którym były które. I, i, i to kojarzę właśnie, że w amerykańskiej wersji. Co prawda jest to też ta sama scena z duchem, który przebiega przez główną bohaterkę i, i to jest taki, to jest podobny i to jest ta sama scena tak naprawdę, ale, ale na przykład jest jedna. Tylko zmienili płeć. Tak, no, ale jest jedna taka scena, która moim zdaniem w chińskiej wersji też była ostro pojechana w restauracji. Która, nie mówmy, nie mówmy jakby co i jak i dlaczego tam zostało pokazane, ale to było coś takiego... To było... Ta scena była nakręcona tak, że tak naprawdę ten duch nie musiał być duchem. Ale ta postać tego ducha zachowywała się w tak dziwny sposób, że gdyby ktoś... Ja bym zobaczył kogoś, kto coś takiego robi no to bym to bym zwątpił, bo naprawdę to było szczególnie wieczorem, jakbym był jeszcze roztrzęsionym i chorym psychicznie człowiekiem, czy, czy na skraju choroby psychicznej jak to w przypadku prawie tej osoby było to no bym zwątpił i scena właśnie w restauracji... No tak, no, i to też była scena, I która została to, bardzo spłycona w wersji wersja amerykańskiej w wersji amerykańskiej wersja po prostu łączyły tak. się efekty yy, które mhm polegały na wybuchach. <śmiech> Więc to jest takie, takie zabawne, że, że, że, że mówienie o filmie amerykańskim jako o filmie, gdzie jest dużo wybuchów, w tym momencie w jednej scenie tutaj ma jakieś uzasadnienie. <śmiech> no Ogólnie powiedzieliśmy już trochę o tym filmie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was, słuchaczy, do obejrzenia obu tytułów i być może podzielenie się z nami jakimiś swoimi uwagami. Fajnie by było gdybyście na przykład jeżeli ktoś z Was słuchacze, macie możliwość nagrania swojego głosu, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach połowa laptopów ma taką opcję, a druga połowa z kolei ma pewnie słuchawki do Skype'a, to ja Was proszę, możecie nagrać co uważacie o tych filmach, o których mówiliśmy w tym odcinku, czy we wcześniejszych. To będzie takie ciekawe posłuchać i być może też jakby nasze komentarze byśmy wypowiedzieli ehm, na temat tego, co wy sądzicie o filmach, o których my mówimy. Bo my mówimy czasami zupełnie pierdowy. Ehm, przynajmniej ja, przynajmniej ja czasami mam <grym> takie wrażenie, że ja, jak coś Czę, czasami powiem, to. Często <grym> tak, ale, ale to jest takie, jak mówię, jakby od, od początku zakładaliśmy, że to będzie bardziej takie, ten podcast miał mieć charakter bardziej takiego gadania o filmie z kumplem przy piwie. I wydaje mi się, że póki co, przynajmniej ja to odczuwam, że to, to ma ten charakter. Co prawda staramy się trochę przykładać więcej. Kurde, ja dzisiaj herbatę piję. I mam nadzieję, że, że, że to tak wygląda i nikt nie ma nam za złe tego, że, że to jest w takiej formie. Bo ani nie jesteśmy jakimiś wybitnymi krytykami filmowymi, tylko po prostu lubimy sobie pogadać o filmie. I, i tak się złożyło, że po prostu ta inicjatywa powstała i się toczy. Więc jeżeli macie jakieś swoje uwagi, przemyślenia na temat filmu, no to kurczę, mikrofon nagrać i, i, i, i wysłać to nam. To naprawdę nie jest trudne i my bardzo chętnie to puścimy i jeżeli coś takiego będzie, pod warunkiem, że to oczywiście będzie się dało zrozumieć coś z tego, ale to sami sobie przesłuchacie to możecie to począć a nawet jeśli mi złapiecie kiedyś na Skype'ie, to, to możecie albo albo pawła to możecie zadzwonić do nas i, i pogadać po prostu o tym co sądzicie co prawda sądzi nie wiem czy paweł sobie życzy żeby dzwonić do siebie i rozmawiać o podcaście hmm. Jak ktoś złapie mnie, że będę mógł keleć, to już nie ma problemu. To trzeba umieścić w takim razie na stronie namiary. Ja ja tylko, tylko nie wiem, czy tu masz jak nagrywać to. Aha, no to, to jeżeli chcecie ten, pozwierza się Pawłowi, to do niego, jak chcecie, żeby was było słychać w <grym> to do mnie. Albo możemy, no, no właśnie, możemy no zrobić takie dyżury w jakiś dzień, że po prostu jesteśmy na Skype i ktoś może się dołączyć do telekonferencji i będziemy po prostu razem rozmawiać. I to by było bardzo fajne, gdybyśmy na przykład... E, powiedzcie... O, to, to, to powiedzcie jest to co jako Wy jako słuchacze, że na przykład ustalimy jakiś dzień... E, nie, wtorek, środa... Wolimy tydzień, ze względów technicznych, niż weekend. E, I to nie chodzi o to, że ktoś z nas ma takie okaza, że nie może wstać, tylko że e, jakimś cudem, przepustowość ciągu tygodnia, wieczorami jest lepsza. I możemy na przykład ustalić jakiś taki dzień... E, rzucimy tuż przed nagraniem audycji, rzucimy termin, kiedy możecie się podłączyć. Pogadać z nami. To by było całkiem fajne i ciekawe, aczkolwiek kwestie techniczne w przypadku tych nagrań no, są istotne, ale mam nadzieję, że to by już wyszło i to możemy raz zrobić taki eksperyment. Może do następnego odcinka. A jak będą chętni, trzeba spróbować. Telekonferencja na temat tak, horrorów. Że może się pojawić. Wszystkie te osoby, które uważają, że właśnie na niczym się nie znamy, i tak dalej, to, to będą mogły nam to udowodnić, powiedzieć nam to wprost i ten. I, i... Myślę, że z łatwością tak, nam to tak, udowodnią. I, <grym> ale jednocześnie <i, grym> się, się wykazać i stymulować <grym> to. Tak? To jest zabawa. My, kurczę, my tutaj nie udajemy, że jesteśmy specami ani nic, i, i, i to jest dobra zabawa. E, więc zapraszamy Was. To, to się jeszcze okaże. Ja sądzę, że pojawi się taka informacja, i można by było. Zrobić po prostu takie powiedzmy pół godziny w audycji, że ludzie dzwonili i byśmy gadali sobie o tym. Czy, czy nie wiem, więcej, zobaczymy, jak to wyjdzie. To może być dobry pomysł. Może, może trzeba spróbować. Tak, to mamy już więcej jak godziny nagrania. Sądzę, że jak to poskładam, jeszcze posłuchamy sobie kawałka jednego, który tutaj mam, który nie jest krótki. No, może nawet godzina 20 wyjdzie, więc po raz kolejny. Pomimo, że ja chciałem krócej, wyszło jak zawsze. No to. <grym> Trzymaj się Paweł w takim razie. No, ty również. <grym> Pozdrowienia dla się... wszystkich tak, słuchaczy. Brzezowski z Wrocławia. Ja nazywam się Paweł Styrius i gadam z Warszawy. To był czwarty odcinek kafe Makabra. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. My gadamy w ogóle. Nie, ale fajnie, że ten, bo, bo ja na serio, ja myślałem, że to się w ogóle nie będzie kleić, wiesz? Wiesz co, a możesz teraz zrobić trochę głośniej? No, okej, okay, teraz lepiej? O, no, to ja już się mogę rozluźnić, bo tak jak ty, ty działasz, chwilę. Wiesz. To trzeba było powiedzieć, ja bym to pokazał. Nie, ale wiesz co? Jak robisz głośniej, to słyszę ten przydźwięk znowu. Aha, ale nie, bo ja, ja, ja obracałem głowę, wiesz, już może do tego, że... niedługo znajdziesz jakiś sponsor to nawet wali, jakieś sprzęty tak, porządne jest, do jest. tego. Ja ten, ja. Ja na razie to wiesz, <gry> kurczę, właśnie taka strasznie głupia sytuacja wyszła, że, że mamy tak długą przerwę, a ja staram się zainteresować dużo firm tym. Czy nie skwasiłem tego trochę. Co prawda koleż, który mi obiecał wysłać te filmy, nie no. wysłał tego, pomimo, że mówił dwa razy, bo tam raz chyba nie podał mojego adresu ludziom, który mi wysłać, a drugi raz, nie wiem, co się stało, bo jeszcze do niego nie napisałem, ale myślałem, że nie będę pisał do momentu, dopóki nie nagramy kolejnego odcinka, nie? a nawet może jeszcze kolejnego, żeby trochę nastukać tego, żeby pokazać, że w miarę możemy być regularni. No bo ja nie ukrywam, ja ostatnio miałem naprawdę wielki bagny w życiu. I... Tam się z tego wygrzebać i, i, i jak już ruszyliśmy, to mi się wydaje, że to o wiele łatwiej jest ciągnąć coś, co już, wiesz, jak już lokomotywa poszła, to będziemy to nagrywać. No przerwy są najgorsze, bo jak już się ruszy, to, to idzie. Przecież jak Słuchaj, musimy to ciągnąć, bo ja dzisiaj ten... uzupełniałem swoje konto na Golden Line, więc praktycznie mm -hmm. zakładałem od nowa. I, i, I tam wpisałem w zainteresowaniach, że jestem współprowadzącym podcast. Musimy <grym grym grym> teraz ciągle, już <grym> napisałem. Nie, a, a szczególnie, że to fajnie no, chodzi. Nie ma żadnych większych zarzutów. Co prawda te niosy kurczę, ja nie Ja by... jestem tymi komentarzami. Może no, no, no, bo ten, bo... No, ja, no, ja no, jestem no. strasznie zaskoczony tymi hmm. komentarzami. Letnym. Ja postaram się... Tak mówisz, że tam jakiś komentarz się... No... Nie, ja teraz, ja teraz siadam, składam to... Yy...